Jest mi bardzo miło, że mogłem wziąć udział w takiej pięknej uroczystości, będąc świadkiem dotarcia na szczyt osób, które podjęły trud kształtowania swojego własnego serca, nie tylko dla dobra siebie, ale także osób, dla których i wśród których żyją. Tak mówimy, spostrzegam drogę 12 kroków ku pełni życia. Kiedy przed laty po raz pierwszy spotkałem się z tym podręcznikiem, wiedziałem, że jest to coś bardzo ciekawego i zdawałem sobie sprawę, że dla dobra katolików w Polsce dobrze byłoby przybliżyć ten właśnie sposób pracy nad sobą. Najpierw myślałem, że ten program jest przede wszystkim dobry dla dorosłych dzieci alkoholików. Później okazało się, że on jest dobry także dla osób, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy, załamania, konflikty wewnętrzne albo zewnętrzne. Co do samych alkoholików oczywiście też wtedy, kiedy wchodzą na drogę przeźwienia i chcą ugruntować swój styl, nowy styl życia. Ale okazało się również, że ten program był dobry nawet dla księży. Prowadziłem, mówię, kiedyś grupę księży i to dwukrotnie księża wikariusze po formacji seminaryjnej powiedzieli, że po tym programie doświadczyli czegoś niezwykle cennego. Tego, że życie psychiczne i życie duchowe są w takiej silnej więzi, w takiej jedności. Później prowadziłem wiele razy jeszcze grupy. Teraz także na The dwie grupy kończą w najbliższych tygodniach pracę według tego kroku. I muszę powiedzieć, że ja osobiście jako prowadzący także te grupy doświadczam za każdym razem takiego cudownego doświadczenia łaski bo mam takie wewnętrzne przekonanie, gdy słucham wypowiedzi ludzi, że jest głęboki sens w tych spotkaniach. Niejednokrotnie bywało tak, że ktoś z tej grupy mówił nie, ja się do tego nie nadaję, nie, ja już rezygnuję, ja się wycofuję, a później ta osoba, która była, wydawała się najsłabszym ogniwem, w kilka spotkań później dawała świadectwo, które było znakiem tego, jak wiele Bóg potrafił zdziałać w tej, tej osobie. I sam, gdy towarzyszę wędrowcom tą drogą dwunastu kroków na szczyt, którym jest właśnie krok dwunasty, kiedy można popatrzeć za siebie i zobaczyć, o, ja tam byłem i całą tę drogę z zakrętami, z trudnościami jestem już tutaj, to mam takie przekonanie, że ja również taką drogą idę. I wiem, że życie człowieka nie jest takim prostym wędrowaniem do góry, do nieba. Jest to raczej droga po zakrętach albo po spirali. I nieraz zdarzy nam się, że przejdziemy już e, ten drogi i wydaje nam się, że wszystko zostało osiągnięte, a później okazuje się, że jesteśmy znowu w tym samym punkcie. Wydaje się, że to jest ten sam punkt, ale okazuje się, że jesteśmy wyżej o nasze doświadczenia, o nasze przeżycia, o relacje z ludźmi, że e, pomimo, że znaleźliśmy się znowu w sytuacjach jakiegoś dołka depresyjnego na przykład, to inaczej przeżywamy tę rzeczywistość, inaczej patrzymy e, na to wszystko, e, co nas Dotyka i kim jesteśmy dla innych. I to jest moja radość, że takie grupy funkcjonują i takie grupy pracują. Chcę wszystkim pogratulować. Oczywiście ja tak nie zdążyłem organizatorów tego spotkania zapytać, ile mi dajecie czasu. Bo ja jestem stary nauczyciel akademicki. Jak trzeba, zostaje mi półtorej godziny, a jak trzeba, się zmieszczę w trzech minutach. Więc. Chciałbym wiedzieć, słuchał? Nie, to śmiało, to jest niebezpieczne proszę Państwa Bo, bo kiedyś, e, kiedyś taki jeden wykładowca usłyszał coś takiego i powiedziano mu, że śmiało może korzystać, to on później po długim swoim wystąpieniu zapytał, e, nie, nie widzę zegara, która jest godzina, a on mówił mu, teraz już i na zegar, tylko na kalendarz trzeba patrzeć. Jeśli wolno mi jeszcze podzielić się kilkoma refleksjami, to myślę, że to nie jest przypadek, że dzisiaj właśnie w tę niedzielę kończymy nasze spotkanie w niedzielę, w której w Kościele znowu rozbrzmiewa przypomnienie o miłosierdzie. Jutro będzie święto świętej Faustyny, dzień wspomnienia świętej Faustyny, też yy, wielkie miłosierdzie. Myślę, że te 12 kroków to jest taki dar miłosierdzia Bożego dla nas. I właśnie to, to dzieło miłosierdzia, które w tym roku ma szczególny temat ocalić życie, jest wpisane właśnie w ten program 12 kroków, bo tak naprawdę to przecież chodzi o to, żeby ocalić życie w sobie. Żeby zrezygnować z tego wszystkiego, co to życie niszczy, ogranicza, powoduje jego skarbowacenie. I jeśli człowiek e, doświadczy, wreszcie nazwy dla siebie po imieniu, to i to jest moją słabością, to jest programem tych pierwszych kroków i odkryje, że sam jest bezradny że może zaufać Bogu i później co pewien czas wraca, jak przesłanie podstawowe, nie jesteś sam w tych twoich doświadczeniach. I nie martw się, nie wszystko ci musi się udać, ale jest ktoś, kto nad tobą czuwa, to człowiek się prostuje i broni wtedy tego swojego życia. A dojrzałość duchowa człowieka wyraża się w tym, że potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a także za życie innych, Ocalić życie w sobie i ocalić życie w innym. To dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą podczas świętej więc jeszcze przypomina o tym, że trzeba ocalać życie małżeńskie, że trzeba bronić każdego życia poczętego, że trzeba troszczyć się o każdego starca, który ma prawo do godnego i spokojnego wieczoru swojego życia. To jest program, który nas hartuje w tym dążeniu i w serce wlewa poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest tak, że nawet jeśli człowiek wie i zaczyna dążyć do czegoś, a doświadcza swoich ograniczeń, to wie, że nie jest sam i że Bóg mu pomaga. I to, co jest takie piękne w punkcie startowym tego programu, to jest to, że człowiek zaczyna określać kierunek swoich dążeń. Bo wielu ludzi, naprawdę bardzo wielu, ja spędzam w każdym tygodniu Prawie 15 godzin na terapię. W spotkaniach indywidualnych z pacjentami. I wiem, jak wielu ludzi jest zagubionych i nie wie w ogóle, w którą stronę ma iść. Żadnym wiatr nie sprzyja temu, kto nie wie, do jakiego portu płynie. Natomiast dzięki tym krokom człowiek uświadamia sobie, co powinien poprawić w sobie, jak uleczyć relacje z innymi i jak wziąć odpowiedzialność za to, co ode mnie zależy i jak pogodzić się z tym, na co ja nie mam wpływu. I jak zaufać Bogu, że poprowadzi nas dobrą drogą i pozwoli to jedno od drugiego odróżnić. Znaczy zresztą dokładnie treść modlitwy, która inspiruje cały ten problem. Dlatego chcę naprawdę wyrazić moją ogromną radość. Że w tym środowisku, tutaj, znalazły się osoby, które pomimo na pewno swoich obaw, lęków, niepokojów weszły na tę drogę i przewędrowały. I wiecie o tym, że dwunasty krok wzywa nas do tego, abyśmy umieli to nasze doświadczenie przeżycia, właśnie spotkania z sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Bo to jest program, który zmierza do głębi spotkania. To spotkanie nie jest już powierzchowne. Spotkania między ludźmi w grupie przestają być powierzchowne. Otwieramy się na siebie. Stajemy się odważni, żeby umieć o tym opowiedzieć. Żeby treść tych doświadczeń, które w nas były, w jakiś sposób stała się Bogactwem innych osób. Żeby podzielić się w rodzinie, z sąsiadami, w pracy. Jest taki problem, żeby może napisać list albo SMS. Skończyłam właśnie wędrówkę przez moje życie. Zrobiłam 12 kroków. I muszę powiedzieć, że miejsce, w którym się znalazłam, jest cudowne. Myślę, że kiedy to mówię, to w wielu Waszych oczach i w uśmiechach znajduję potwierdzenie tego, że tak faktycznie, żeście to przeżywali. I chcę podziękować wszystkim, którzy zainicjowali tę pracę tutaj i później wiernie, troskliwie, systematycznie prowadzili te spotkania. Niech Wam Bóg za to wszystko wynagrodzi, a wszystkim, którzy tę drogę przewędrowali, niech daje zawsze światło do e, coraz e, wyższej jakości naszego życia. Szczęść Wam proszę, Dziękuję. Serdecznie dziękujemy księdzu Rob Romualdowi. Jest nas sporo. Będzie nam ciasto w Centrum Pomocy, ale pewnie... Chętnie się tam większość z nas przeniesie. Wszystkich chętnych tam oczywiście zapraszam, żeby podzielić się właśnie swoim doświadczeniem, dać siebie innym. A tych, którzy będą chcieli rozpocząć następne grupy, też zaprosimy do tego, aby je formować. Chciałem jeszcze dać jedno takie ogłoszenie. Powstała propozycja, żeby w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 17 dla osób, które ukończyły warsztat, było takie spotkanie, które będzie się kończyło, muszą uzdrowienie, tutaj właśnie u Księży Parotynów. Przypominam, każda ostatnia sobota, godzina 17, taka drobna kontynuacja, jakby spotkań, które miały miejsce na warsztacie. Jeszcze raz dziękuję Księdzu Romoldowi za przybycie. Zapraszam również na nasze spotkanie. Oczywiście być może jeszcze będzie Ksiądz chciał nam coś powiedzieć. I zapraszam wszystkich do Centrum Pomocy. Dziękuję.